Uchwała obejmuje też wydłużenie okresu obowiązywania niższej opłaty i cyfryzację identyfikatorów parkingowych. Przedstawione pomysły muszą zostać zaakceptowane przez Komisję Transportu oraz uchwalone przez Radę Miasta. Najbliższa sesja odbędzie się 12 maja. Zaglądamy do ZOO! Poznański Ogród Zoologiczny przygotowuje się do przyjęcia trzech słonic, Sajwy, Etoszy i Daisy. Są one seniorkami w słonich standardach. Pierwsze dwie mają 35 lat, trzecia zaś 41. Już od dłuższego czasu funkcjonują, funkcjonują jako grupa. Aby ograniczyć ich stres, kluczowe było znalezienie miejsca, które pomyśliłoby wszystkie trzy. Transfer ten ma pomóc również aktualnie jedynej w ZOSłonicy, Kizi. Opiekunowie zwierząt poczynili już przygotowania. Odwiedzali nową trójkę w Duisburgu i uczestniczyli w odpowiednich szkoleniach. Wszystko to ma być realizacją misji ZO, jaką jest pomoc zwierzętom, nawet tym bardziej wymagającym. I to już ostatni serwis na dzisiaj. Na kolejne zapraszamy w jutrzejszym aferanku. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.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 Autopromocja, reklama.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 up my face, so wasted, wasted, now you're heading up the marsh, leaving black hole, We Draw A i Don't Think About It. Tak zaczął się dzisiejszy aferytm, bo wybiła dziewiętnasta. No to czas na przegląd muzyczny. Za mikrofonem Marta Nowakowska, za konsolą Arek Cielniak. Mamy też gościa, o którym za chwilę, ale też oczywiście płyta tygodnia i konkurs, więc jak zwykle intensywnie i będzie się działo, a We Draw A wydało płytę w zeszły wtorek, więc jest to taka całkiem nowość. No i jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że We Draw A nam daje takie bardziej romantyczne, no jak to sami określali, no to tutaj na tej płycie trochę starają się z tą łatką zerwać. Tak mi się wydaje jest bardziej tanecznie, na przykład Dance Now, który grałam jakiś czas temu, czy właśnie Don't Think About It, który jest też taki z pewnością do pobojenia się bardziej niż może poprzednia twórczość zespołu, chociaż jak najbardziej nadal świetna. Bardzo fajnie widzieć, że chłopaki wróciły i że grają znowu koncerty. Mam nadzieję, że była szansa widzieć ich w Poznaniu w zeszłym weekend, ale mam nadzieję, że takich szans jeszcze przed nami będzie kilka i zostaniemy sobie w takim bardzo tanecznym układzie, bo posłuchamy Ani Szarmach z Positive Vibration. Szarmach z Positive Vibration, no i mam nadzieję, że e, takie pozytywne wibracje właśnie e, się wam tutaj pojawiają i pojawiać się będą przez całą godzinę. E, Ania Szarmach, e, jedną, więc SMS na 7148 afera, wasze imię i nazwisko i powiedzcie mi, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się tam wybrać. Koszt takiego SMS-a to e, złoty 23, więc jeśli macie ochotę na taki rok trochę psychodeliczny, trochę indie no to 7 maja możecie to zrobić. Ja czekam do końca audycji na wasze SMS-y, a teraz przenosimy się do e, trochę takiego glam rocka, trochę hard rocka, Cudowne lata wydały swój kolejny utwór Lonely Lifters Club Ania i Amina wróciły z kolejnym singlem i nadal jest to... Y, są to cudowne lata, ale w takiej wersji trochę cięższej z tą gitarą. Ja jestem fanką tej y, pięknej, glamrockowej solówki. Słyszę trochę takiego ACDC i widziałabym wrestling w teledysku i nie jestem daleko, bo y, dziewczyny są na siłowni, pięknie wyciskają. Jest to też y, utwór, który został wydany bardzo y, niedaleko tego widoczności lesbijskiej i jest y, temu właśnie Dedykowany, więc polecam sobie ten obrazek zobaczyć, bo pięknie się z tym utworem układa. I co, jak zwykle, na cudowne lata czekamy, i ja jestem pod wielkim wrażeniem tego właśnie utworu. A teraz czas na nasz stały punkt programu. Płeta. Płeta. Płeta. Płeta. Gramy w tym tygodniu album Dildo Baginsa, Pijak i Złodziej. Jest to album koncepcyjny, który ma dwie części. Pijak, ta bardziej refleksyjna i melancholijna oraz Złodziej, ta z surową gitarową energią i buntowniczym charakterem. My dzisiaj posłuchamy właśnie z tej refleksyjnej, dokładnie utworu niejednemu psu na imię Miłość. Tego potem. Z której strony zabrać się, wiem, że o tak późnej porze. na imię Miłość z albumu Pijak i Złodziej Dildo Baginsa. Jest to opowieść o napięciu między wrażliwością a impulsem, spokojem a ekspresją. No i jeśli takie właśnie tematy, takie dźwięki nie są wam obce, no to w aferytmie i na aferankach będziemy grać zarówno te refleksyjne i jak i te buntownicze utwory od, z naszej płyty tygodnia. No a teraz czas będzie na nasz, na, na nasz wywiad i niejednemu psu na imię Miłość przed chwilą, a teraz to niemiłość jest zwycięzcą. Posłuchamy utworu Azyl z najnowszej epki, no a potem przywitamy się z naszym gościem. Z zielonych granic, kongo tych samych wydarzeń Perspektywa czasu poznaje się coraz bardziej Wiesz tam, bo ty będzie trochę łatwiej. Dane miłość jest wyczerpującą, chociaż bardzo tego chcemy. Bardzo wierzę w Twoje kochanki, lecz nie wierzę, że się zmienisz Nie wiem, czy kiedyś słyszałeś, że miłość zawsze wierzy w świetle. Mimo słów, jak się dzieje, Chcę iść delikatnie, że ona chciała, Azyl to niemiłość, jest zwycięzcą, a ze mną już mój gość. No i nie jest to azyl, więc tak trochę od początku, <głos> <głos> trochę od początku oszukaliśmy, ale tak, nie jest to azyl. Mam ze sobą gościa z kawiarni Filter. Cześć. Cześć. Możesz się teraz przedstawić wszystkim. Eee, cześć, jestem Patryk. Eee... I tak jak wspomniałaś, przyszedłem e, poopowiadać o, o filtrze. Dokładnie, będziemy rozmawiać o filtrze, może tak trochę niecodziennie, jeśli o aferytm chodzi, no bo jednak mówimy o płytach, o, o utworach, ale jest to jak najbardziej zgodne z tematem, no bo filtr jest bardzo muzyczną miejscówką, tak? Macie tam dżemy, macie tam DJ-sety, można kupować winyle i myślę, że muzyka jest dla was takim no bardzo ważnym, bardzo ważną częścią, filtra. Wiesz co, tak. Y, no, w ogóle to miejsce powstało z takiej zajawki do muzyki i, mm -hmm. i chęci promowania y, lokalnych artystów i wzbudzania ciekawości. Mm -hmm. W ogóle tym, jaka, jaka muzyka potrafi być różnorodna i bardzo chcemy... Mm -hmm. um, Na tym się właśnie skupiamy w filtrze, chociażby mm -hmm. przez te płyty. Um, w czerwcu dopiero otworzymy taki pełny, pełny sklep z, z winylami, ale już w tym momencie mm -hmm. um, Mamy tam jakieś mm -hmm. krążki i mam wrażenie, że są dość różnorodne, takie, mm. że znajdzie się i, i jakieś duże nazwiska. Ale mm -hmm. staram się też promować y, lokalne inicjatywy, mm -hmm. jak chociażby 3-3 rekordy. Tak, tak, tak. E, mamy ich selekcję teraz właśnie mm -hmm. u siebie i jestem z tego bardzo szczęśliwy. Mm -hmm. I, ale też widziałam, że macie ten słynny album King Crimson i macie też ABBę, więc tam naprawdę. ABBY już nie mamy dzisiaj. O, o została sprzedana. Tak. Ach, kurczę. Ale to... będzie więcej. No to w takim razie co? Trzeba odwiedzać filter i sprawdzać, czy jest więcej Aby, bo myślę, że e, ABBA musi być. No każdy no, kocha Nawet jak ktoś mówi, że to gdzieś To, w jest, duszy. to jest kłamstwo. Ja też, nie, ja też nie wierzę. E, powiedz mi, proszę, w takim razie, jak to w ogóle się zaczęło? Kiedy... jakby, Czy ty sam wpadłeś na ten pomysł? Czy e, są też inni ludzie, którzy razem z tobą to tworzyli? I jak... Jak się to stało, że, że filter jest? Um, pow, pomysł na pewno powstał już lata temu. Mhm. Ja to mniej więcej sobie datuję na moment, kiedy kupiłem pierwszy gramofon. Mhm. E, to było 5 lat temu okay. i niesamowicie w ogóle zajarałem się samą formą muzyki na płycie. Mm -hmm. um, i, I stąd to wyszło. E, rozwinęło się do, do pomysłu stworzenia miejsca, w którym ludzie mogą się właśnie taką pasją wymieniać. Um, I dlaczego kawiarnia? Wiesz co, żeby można było tam wejść i za dnia, i wieczorem na koncert. Mm -hmm. Także to jest dopasowane do, do każdego trybu dnia, mm -hmm. mam wrażenie. Mm -hmm, że chcecie po prostu łączyć e, taką społeczność, która lubi dobrą kawę, ale też taką, która przy okazji lubi, e, lubi dobrą muzykę. I e, powiedz mi też, jak to jest z tą kawą? Czy pierwsza była muzyka, czy pierwsza była, pierwsza była kawa? Pierwsza była muzyka. Pierwsza była muzyka. E, kawa mm. jest... E, lubię dobrą kawę. Mm -hmm. e, I na miejscu... Jestem przekonany, że jak ktoś tam przyjdzie, to znajdzie coś dla siebie. Mm -hmm. e, ale skupiamy się na muzyce, a kawa Kawa jest takim, wiesz, społecznym y, klejem. Mm -hmm. y, y, możesz sobie przyjść, pogadać przy kawce mm -hmm. y, o muzyce, ale nie tylko, bo przecież mm -hmm. nie robimy tam nie, tylko nie, muzyki. Najbardziej. Nie. <grych> nie, ma, nie ma tak, że narzucacie temat, że Absolutnie kupujesz nie. kawę, ale rozmawiasz o muzyce. Nie, nie. Możesz też o innych rzeczach. Dobrze. No to bardzo fajnie. E, powiedz mi, e, bo wydaje mi się, tak jak sobie obserwuję was na mediach społecznościowych, że wasze miejsce tworzą po pierwsze... Pasjonacie muzyki i w ogóle sztuki, e, na przykład też tańca, różnych gatunków mm -hmm. muzycznych, e, ale też z drugiej strony e, mam wrażenie, że albo dobrze się znacie, albo macie jakiś, jakąś chemię, dobry przepływ między sobą. Więc powiedz mi proszę też, jak było tworzone to miejsce, jeśli chodzi o ludzi, którzy są w filtrze? Um, bardzo fajnie, że, idziesz, że idziemy w te strony, bo to w ogóle historia składu, który w tym momencie mamy i to jak się tam mam wrażenie, świetnie dogadujemy e, bardzo oddaję jak chcę żeby to miejsce wyglądało, bo to nie do końca było planowane mm -hmm. e, ale zbieg okoliczności po prostu zadział na naszą korzyść e, i wiesz, są u nas y, osoby, które dosłownie przyszły do mnie, weszły przez drzwi, zobaczyły, że dzieje mm -hmm. się remont miejsca, zapytały, co się dzieje. Powiedzieliśmy, że otwieramy kawiarnię i, i z miejsca Mikołaj, mówię teraz na przykład o mm -hmm. Mikołaju, e, wziął pędzel i zaczął z nami malować ściany. A później się okazało, że e, w poprzednim miesiącu dostał się do Mistrzostw Polski w parzeniu Europressu. Wow, to jest, to jest historia. <śmiech> to się nie zdarza często. Także y, tak, ale poza tym no, te miejsce tworzą Y, tworzy je ze mną mój przyjaciel, tworzy je ze mną moja dziewczyna um, i, i wiele osób, które mam wrażenie szczerze są zaciekawione i, i rozumieją właśnie mm -hmm. ten taki otwarty przekaz, który chcemy mm -hmm. szerzyć. Uh, I to nas łączy i na pewno się w tym zgrywamy. Mm -hmm. e, no właśnie, bo jak sobie myślę o tym Waszym miejscu, to. Pierwsze takie słowo, które przychodzi mi do głowy, to jest społeczność. Właśnie przez to, że jak tam sobie wchodzę, to zazwyczaj są grupki ludzi, którzy są, rozmawiają bardzo swobodnie. Po drugie właśnie dlatego, że mm, macie y, społeczność muzyczna głównie, y, no bo macie właśnie te dżemy, macie DJ-sety, macie jakieś wydarzenia y, i Powiedz mi, czy też od samego początku miałeś w głowie to, że chcesz taką społeczność stworzyć? czy że chcesz tworzyć te wydarzenia? Czy chcecie? Um, wiesz co? Um, chyba nie miałem ambicji e, takich, żeby mm -hmm. coś tworzyć. Mm -hmm. um, bardziej widziałem to jako e, stworzenie przestrzeni, w której można, jeżeli się mm -hmm. chce. E, ale nie mam, e, nikt z nas chyba nie ma ambicji, żeby to wchodzić tak jakby z, z brudnymi butami mm -hmm. do czegoś, Jasne. gdzie ludzie po prostu mogą być sobą. Mm -hmm. I jak w takim razie tworzycie te wydarzenia? No bo macie tam jakichś gości, którzy, którzy gdzieś tam grają, chociaż macie też decki na przykład widziałam, że ostatnio tak, tak, mieliście. Tak. Jak dobieracie te osoby? Czy to też są jacyś ludzie, których znacie i po prostu wiecie, że będzie dobra energia? Czy no, na pewno na opendekach jesteście otwarci na nowe imiona, ale jeśli tworzycie jakieś inne wydarzenia, to tak Zostaje to raczej w tej filtrowej rodzinie? Czy jesteście otwarci? Nie, nie. Jesteśmy otwarci. Bardzo dużo ludzi do nas przychodzi mhm. i, i rzuca swoje pomysły. I mhm. bardzo chętnie z tym, z tym działamy. Ponieważ jesteśmy otwarci od dość niedawna, mhm. to na pewno ciągle się tego uczymy. Jasne. Ale to wszystko polega na Współpracy i to raczej nie ma y, wpływu, nie ma znaczenia, czy ktoś jest y, stąd, czy, mm -hmm. czy z innego miasta. Um, jesteśmy otwarci na, mm -hmm. na, na dobrą muzykę i na dobrą sztukę. Jasne, rozumiem. E, no właśnie, bo tak się zastanawiam, czy tworząc to miejsce... I rzeczywiście już zaczynając te wydarzenia, jak to się już potoczyło właśnie tak bardziej w stronę tej muzycznej społeczności. Czy wy teraz czujecie jakąś taką misję, że, że tutaj robimy właśnie lokalną społeczność i, i jesteśmy takim miejscem, które właśnie zaznacza się nie tylko na tej mapie takiej kawiernianej, ale właśnie takiej muzyczno-lokalnej, społecznej? Na pewno nie czujemy presji. Aha. Na pewno... Um, nie czujemy też misji, mm -hmm. e, bawimy się tym. Okay. To jest na zasadzie dobrej zabawy mm -hmm. i mam wrażenie, że to nie, nie wychodzi poza to. To może brzmieć mm -hmm. trochę y, mało ambitnie, ale mam <śmiech> wrażenie, że z mojej perspektywy jest wręcz przeciwnie, mm -hmm. bo e, właśnie ta swoboda mm -hmm. e, bez, bez presji mm -hmm. e, ma, ma być czymś, co... Czym chciałbym się odznaczyć na mapie poznania? Jasne. Też wydaje mi się, że to nie jest takie łatwe, nie? No bo jak jest swobodnie, no to też z drugiej strony mimo wszystko. Prowadząc takie miejsce, musisz uwierzyć, żeby nie zrobiło się zbyt swobodnie gdzieś, tak, nie? Więc... Tak, 100%. 100% to jest na pewno coś, nad czym mhm. pracujemy, bo mieliśmy sytuację, że jedna lub dwie osoby poczuły się troszkę zbyt swobodnie. Mhm. Um, I to jednak, no, zasady istnieją. Jasne. Więc. Jasne. Y swoboda w 100%, ale wszystko jest z szacunkiem do, do innych, nie? No, no tak, oczywiście, to w razie gdyby ktoś yy, słuchał, kto chciałby przejść kiedyś do traktów, <głos> pracować, to proszę pamiętać, że są zasady. Yy, no i rzeczywiście, no, pewnie trudno byłoby prowadzić miejsce bez jakichkolwiek yy, zasadnie, więc też trzeba trochę o tym pomyśleć. Yy, no ale ta swoboda rzeczywiście też się rzuca w oczy, yy, nawet jeśli chodzi o, yy, w ogóle o sam wystrój miejsca, bo też yy, jak, jak byłam, to miałam jest zauważyć, że te wasze meble nawet są wybierane z takim, wiesz, przemyśleniem, że macie winyle, które są wyselekcjonowane, macie kawę, która jest wyselekcjonowana, macie też meble, że, że jest tam dużo, dużo właśnie takich przemyśleń, żeby to wszystko było spójne, mimo wszystko, jak tam wchodzisz. I zastanawiam się, co było pierwsze, pomysł w ogóle jakby na to, co się będzie działo, czy pomysł na to, jak to będzie wyglądało? Czy miałeś już w głowie, mieliście coś takiego, że y, chcemy, nie wiem, takie kolory, chcemy, żeby to wyglądało tak? Nie, z kolorami była y, dyskusja na bieżąco. Mhm. Mieliśmy kilka ścian, które musieliśmy malować dwa, trzy razy, bo zmienialiśmy wizję. Um, I jeżeli chodzi o wystrój, to mam wrażenie, że on jest spójny, przez mhm. to, że y, główny koncept był jasny, ale jednocześnie on jest um, trochę wynikiem przypadku, uh -huh. bo on powstał w taki sposób, że razem z moją dziewczyną pojechaliśmy kilka razy na targi staroci, pojechaliśmy e, do, do jakichś sklepów z, ze starymi meblami um, i szukaliśmy... Wiedzieliśmy w jaki klimat celujemy, ale ostatecznie to była improwizacja. Ile krzeseł, ile stolików. I takie, ten stolik jest fajny, czy my go gdzieś tam zmieścimy? Eee, tak to wyglądało. No czyli rzeczywiście y, myślę, że cały czas wracamy do tego tematu takiej kontrolowanej swobody powiedzmy, nie, że, że gdzieś tam Chaosu, to się... kontrolowanego chaosu, o, tak. To jest, to jest jeszcze lepsze wyrażenie nawet i myślę, że to jest y, nawet taka ładna y, końcówka tej rozmowy, że macie kontrolowany chaos, który warto jest zobaczyć na żywo. Tak, możemy tutaj postawić kropkę. <gry> Dokładnie. E, wybrałeś, coś już tak e, na koniec, wybrałeś dwa utwory. E, pierwszy z nich to Azyl, drugi e, za chwilę na antenie. E, chciałam cię spytać, e, Iwona Skwarek zresztą mhm. e, też poznańska e, artystka, chciałam cię spytać, dlaczego właśnie te dwa utwory? Czy to są osoby, które są ważne dla tego miejsca? Czy tak lokalnie? Tak, e, zdecydowanie e, promujemy lokalność. Mhm. Um, I jeżeli chodzi o Iwonę, to jest taki mój ukłon w stronę wytwórni 3.3 Records, mm -hmm. którzy właśnie mają u nas swoją e, dedykowaną półeczkę. E, a ten utwór wybr był wybrany taką um, potrzebą chwili. On jest po prostu lekki, mm -hmm. było ciepło na zewnątrz mm -hmm. i on mi się wpasował, wiesz? Rozumiem, rozumiem. Um, a jeżeli chodzi o, o, o utwór, którym otworzyliśmy tę audycję, to produkcji tego utworu brał udział zarówno Ma Marek, jak i, jak i Bartek, e, który... Marek bardzo dużo pomógł mm -hmm. w trakcie otwierania mm -hmm. tego miejsca i nadal pomaga i tutaj ogromne, ogromne dzięki mm -hmm. do niego leci. Um, I ten utwór też poprosiła, o ten utwór poprosiła Ania, która mm -hmm. również u nas pracuje i też niesamowicie dużo pomogła, mm -hmm. także... Y Stąd, stąd taki wybór. No to i tak się bardzo wpisuje też w aferowe klimaty, no bo też lokalnie, więc e, bardzo Idealnie. fajnie się to wszystko zgrywa. E, powiedz już tak na e, sam koniec, gdzie można was znaleźć, e, również na mediach społecznościowych i co się tam u was szykuje teraz? Um, przede wszystkim Instagram. Mhm. E, nasza główna komunikacja idzie tamtędy. Mamy też Facebooka. Um, a co się u nas będzie działo? Dużo rzeczy. Dużo rzeczy. E, ja osobiście jestem niesamowicie e, zajarany tym, że robimy imprezę, którą niedługo ogłosimy. Także okay. tutaj przedpremierowo pierwszy raz się o tym wypowiem, mhm. ale 29 lutego... E, e, maja. Maja, przepraszam. Tego? Tak, maja. E, swój e, album po 13 latach wydaje Borców Canada. Tak, e, tak. I tego dnia po prostu robimy dzień poświęcony im. Będziemy puszczać muzykę z płyt, właśnie Borców Canada i e, robimy odsłuch tego albumu. A potem będzie tematyczne Jam Session. Także chociażby oh, coś je. takiego. I ja jestem niesamowicie podekscytowany na to. Um, ale żeby też tak zboczyć tematów muzycznych, to um, w drugiej połowie maja zmieniamy trochę wystrój, będzie miała mm -hmm. wystawa prac będzie miała miejsce wystawa prac. Poza tym szykujemy chociażby wyprzedaż garażową, mhm. żeby różni artyści mogli swoje rzeczy powystawiać i w filtrze się również pokazać. Mhm. Dzisiaj nawet podeszła do mnie jedna dziewczyna i zaproponowała wieczorek poetycki, o. a ponadto pracujemy nad chociażby pokazem filmów krótkometrażowych, mhm. studentów z łapu. Mhm. Także wszystko Ekstra. to będzie się działo, warto, warto śledzić warto, mam wrażenie. Jak najbardziej, bardzo dużo właśnie takich świetnych lokalnych eventów, ale to bardzo w Kanadzie ja się przyznam, nie mogę doczekać tego, tych nowości, więc będziemy się tam na pewno widzieć. <sum> bardzo się cieszę, zapraszam. Będę tam na pewno, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, dzięki, dzięki za utwory, no i co, trzymam kciuki. Za wszystkie eventy i za to, żeby filtr na tej naszej mapie poznańskiej dalej się super rozwijał. Bardzo dziękuję. Dziękuję, a teraz słuchamy Iwony. Czytać prosto Puszczam od Iwony Skwarek jako drugi utwór wybrany przez mojego gościa Patryka z Filtra na ulicy Zemkowej. No i warto sprawdzać, co tam będzie się działo, bo jak widać eventów bardzo bardzo dużo w planach, bardzo intensywnie. My wracamy do nowości polskich i posłuchamy teraz bds BDSM od tej Ukrainki. na osiedlu, w skórach i z nie widzą się nawzajem, sam na sam z że żaden nie ma prawie nic, oprócz swoich racji chcę wykrzyczeć to bez sensu choć jesteśmy tacy sami czasem robi się odważna lecz nie wciskam kontrol zawiesiłam swoje mocy Control A, delete już wymaźcie moje grzechy, szybkie kontrol Z, fetysz odpuszczenia, win, maje boty, chcę się pozwolić Krakam opaska na oczy fu, zawierzenie, wywalam brudy Fu, ekspozycji, to ryzykowne moje mojej pozycji Goro smyczy, męcz w Dominuję w skrórze, duma na świetniki Ulegam od chórze, śmiałość mi szpeci Knebluję ja duszę, ludzki manekin myśli, gdzie sens się często Nie chcę być słuchą, co ma tylko przepraszać I nie chcę być matką, co ma tylko wybaczać Zasługuje na lepsze życie Jak telarz szef na grami, co to znaczy i jak bardzo Oceńcie sobie sami Mierzy swoje życia w krzykach, to kocie PKB Zrobię rekonstrukcję w maju, moje BB&D Sprawy, jak dzik, piki nadzieję. Wy też odpuszczenie win moje bds Dominator, grzebienia, winem naduli. Wy masz mi pamięć, wrzuć mi na próżni, zrealizuj, bo i ja nie chcę się udzieść, tylko w bólu, bo taki się uczy. Skoro na smyczy być, zapewnicy dominuje w skrusze. Dumane śmietniki ulegam w tchórze. I śmiałość miał szpieć i ludzki manekin. Pod dywan zmiata myśl, gdzie sens się często kryje. Niepozorne grzybki rosną, gdy dusza gnije. I silna dzięki Ukrainka i utwór BDSM i jak zwykle bardzo u niej życiowo E, e, także no, jak zwykle e, rapowo, życiowo ta Ukrainka opowiada o rzeczach, które są e, w naszej e, głowie jak najbardziej, e, myślę, że tutaj e, często można się do tego odwołać e, a my jeszcze trochę rapowo bo teraz swada nicos i Jan, e, czyli nasz e, podlaski język, tym razem z Janem który na Eurowizji e, też miał okazję grać Żale, nie, nie, nie, nie, nie Dobre, bo tylko nie mnie W sam sobie Nie odnień był na namorat Nie, nie, nie, nie Nie odnień ty zchwalajesz się Ziemi obiec Żarę, co Żare odszedł, grę, nie, nie, nie, nie, nie Dobre, bo tylko nie mnie W sam sobie nie oddybuj nam morzu, nie, nie, nie, nie, nie, nie odin, ty to się, ziemi obiec zamyty, szary oczy, szary, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Dobre, bo mnie w głębi ufam Co nocy się nie, nie, obawiam się. Prawdę, bo czekolę, czy to szare, czy nie, nie, nie, w nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, czy nie, nie, nie, Nie, nie, nie, nie, nie, Dobre, bo tak rozgasz mnie, głębiu ufam sobie, Nie oddycham na morze, nie, nie, nie, nie, nie, nie, o, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Dobre, bo tylko Fada, Niczos i Jan, razem osoby trochę związane z Polską Eurowizją, tym razem na e, jednej piosence. No i ja bardzo lubię tego podlaskiego bansu słuchać, więc cieszę się, że cały czas nas e, nowymi numerami zaskakują. E, ja przypominam, że ostatnie minuty konkursu Acid Sitter i Shara 7 maja czwartek pod Minogą. Jeśli macie ochotę na podwójną wejściówkę, no to wyślijcie mi smsa, afera, imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie wy powinniście się tam pojawić 7148, złote 23. Czekam jeszcze kilka minut do końca audycji, a teraz posłuchamy sobie y, formacji Stypa z utworem Obce Domy. Zawsze, gdy wracam na ślepo prowadzi mnie biała flaga. Nie zauważam w lustrze zmian Widzę tylko wyżerki w drzwiach Goni mnie strach Że zobaczę za nimi ślad Tego przed czym uciekam są mniejsze, ukryć się obce miasta Bardziej znajome niż własne Obce domy zawsze są bliższe Ukryć się obce miasta Bardziej znajome niż własne kąty w każdym z nich kryje się ktoś Kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce Obce domy zawsze są bliższe Ukryć się obce miasta Bardziej znajome niż własne Obce domy zawsze są bliższe Ukryć się obce miasta Bardziej znajome niż własne chące Bo w każdym z nich kryje się ktoś Kim już nie jesteś Ale patrzy się na ręce Bo w każdym z nich kryjesz się ty O którym pamiętać nie chcesz bo w każdym z nich kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce. Bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz na te kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę, historię zataczę. Koło w koło, koło w koło, koło, wybieram drogę. Drugie siebie znowu nie stworzę, kiedy przyjdzie w pięciu ten moment, żeby cisza. Opowieści rodowe, ciągle masz na kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historię zobaczę koło, w koła. W koło, w koła, w koła, w koła. My zawsze są bliższe Ukryć się, ukryć się bardziej znajome niż włosy domy. Kąty Zawsze są bliższe i Obce Domy, e, utwór e, dramat Bassowy, który zapowiada debiutancki album Stypy pod tytułem Stypendium. E, opowiada o dziecie, o, o konfrontacji z własnym domem i dzieckiem, które w tym domu pozostało i e, jest to trochę taki niepokój w tym utworze, ale jednak tak, jeśli o teksty chodzi, no to tutaj daje nam to trochę do myślenia. E, Stypa to artystka związana z Outpost, która balansuje między rapem, spoken word, a eksperymentalną elektroniką. No i już długo będziemy mogli ją właśnie usłyszeć już na płycie takiej długo grającej. Zobaczymy, jak będzie tekstowo, jak będzie też muzycznie, ale wydaje mi się, że raczej, raczej będzie będzie się odkrywała i razem z nią będziemy ten świat odkrywać. Może też się z nim utożsamiać. A na sam koniec, no bo już powoli nasza audycja dobiega końca, czas na sprawdzenie, co tam na OFF Festiwalu, bo dzisiaj ogłaszana była scena Blik i mamy dużo dobrych polskich nazw, więc jeśli... I jedziecie na OFA nie tylko na te większe zagraniczne, ale też macie ochotę na coś polskiego, no to w tym roku Michał Anioł, Zuzanna Malisz, PGR Kielichy, Jadwiga Zarzycka, Duszno, Plato, Klejnot i Koty bez oczu, psy bez nóg, to rzeczy, to zespoły, które zasilą, e, i artyści, którzy zasilą scenę Blik na ofie właśnie. Ja w zeszłym roku miałam okazję widzieć tam świetny koncert Julie Rover, więc nawet jeśli scena jest mała, to naprawdę koncerty tam wyglądają świetnie. Zapraszam i żegnamy się. Żegnamy się utworem Klejnot właśnie, która tam e, będzie występować. Za chwilę na antenie rzeka. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę. Marta Nowakowska za mikrofonem, za konsolą Arek Cierniak. Dzięki. I może w innych świecie umiemy mówić do siebie I może to mamy dom, a w tym domu mamy schronienie. musimy się chronić od siebie